Wers 24, 24 i 25. Galatian 3 r o z d z i a ł 24 i 25. Wiersz Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy p o d o b i e k ą przewodnika. Za, ale der Glaubik komunist. Ale gdy przyszła wiara, to jest der Chrystus, der g l a u b To jest ta、e, chrześcijańska wiara. Ten zakon był tylko tym przewodnikiem albo、e, pädagogenem. Ale teraz przyszło chrześcijaństwo. I tę wiarę otrzymał Piotr. I inni apostolowie. I również odbior tego listu. I mam nadzieję, że i większość Was w tej y, sali Ty otrzymałeś kosztowną wiarę. Słowo Boże y, obchodzi się z takimi właśnie znamienitymi słowami, jak kosztowności, bardzo oszczędnie. Nimmt, Ale, gdy już coś nazywa kosztowym, n to i w rzeczywistości ta rzecz jest kosztowna. Paulus, A tak poza tym, Piotr bardzo miłuje używać to słowo. Er p r i c h o n e m k o s z t o w y On mówi o tej kosztownej krwi. Er p r i c h o n e m k o s z t o w n y On mówi o tym kosztownym kamieniu.、Er ja、A tutaj m ó w i o tej kosztownej wieży. Und wenn wir den empfangen haben, dann ist er uns geschenkt worden. Das ist das Erste, was wir hier leben, was n s g e s h e n t e n t Das ist das e r s e r uns geschenkt worden Das ist das Erste, was wir hier leben, was uns geschenkt worden ist. Das ist d i e Erste, was h e r b e a c h e r d i e w i r hier leben, was uns geschenkt worden ist. d a t d a e r s t w i r d uns g e s a g e n k t w o d u r c h Das ist das e r e c h t i g k e i t uns e r e s g o t t e s und h e i l a n d e s j e s u s c h r ist u s e s i s t uns geschenkt worden d u r c h d i e g e r e c h t i g k e i t Das i t e r s t n o c h Myśmy ż e ją otrzymali dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystus, a to jest środek pierwszego Wiersza. Jeżeli się będzie dokładnie czytać słowo Boże, to w zasadzie、e, o ten Wiersz powinniśmy się potknąć. Ale niestety często nie tammy dokładnie. Ist, My żeśmy p r z e c z y t a l i ż e d i a n z o s t a ł a n a m p o r d e n jest, dzięki s p r a w i e c h t i o k e i t Gottes. Jeżeli ktoś teraz dobrze by znał list do Rzymian,、er、sagen, to musiałby powiedzieć, że w tym liście jest napisane dokładnie coś odwrotnego. Bo tam jest napisane, że to dzięki s p r e c h t i g k e i t o t t e s じゃんけん、じゃんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんたんけんけんけんけんけんけんけんけんけん Te s ł o w o sprawiedliwość w tym miejscu to nie chodzi tutaj o sprawiedliwość, którą、e, żeśmy otrzymali, wie immer, wie. tak jak to jest napisane w liście do Rzymian, t ą sprawiedliwość, którą Bóg nam podarował, sondern o t t ist g e r e c t ale tu chodzi o to, że Bóg jest sprawiedliwy, A przede wszystkim on jest、e, sprawiedliwy w, w stosunku do swoich obietnic. <coughs> irisches, golf, sprawiedliwy w stosunku do swoich obietnic dotyczących jego ziemskiego ludu i z r a e l s k i e g o Zawsze musimy o tym pamiętać, że odbiorcy tego ludu pochodzą z Żydów. A teraz chciałbym przeczytać jeden wiersz z proroka、e, Ozasza. No, jest to kapitel 3. Zatem trzeba go jeszcze raz p r e t ł a c z y ć No, jest to kapitel 2. To j e s zapisane w drugim rozdziale. p o z a 2. a s z a drugi rozdział. Vers 19. W naszym tłumaczeniu te wiersze są wysunięte. To chodzi o wiersz 21 w niemieckim 19, Ozea s a d r u g i rozdział 21. Zaręczę Cię z sobą na wieki. Zaręczę Cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I następny d w u d z I e s t y drugi, i zaręczę a się z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. Tu oglądamy sprawiedliwość Bożą. Tą wierność Bożą. W stosunku do jego ziemskiego narodu. I, i jak łączy się ten y, wiersz przeczytany z Ozaasza z wierszami Z listu Piotra. t o c h c i m jeszcze z a 2. r s e h d e d will i e r l u e r o m s i m y jeszcze zajrzeć do 25. Wiersza tego drugiego rozdziału Ozeasza. I zasieję sobie lud w kraju. I zmiłję u się nad niemiłowaną. I powiem do nieludu. Ty jesteś moim ludem. A on powie: Boże mój. Israel, Jeśli chodzi o cały lud izraelski, to t e prorostwo jeszcze jest przyszłościowe. Das wird werden, wenn der Jesus kommen wird. To stanie się rzeczywistością, gdy pan Jezus przyjdzie. I wtedy jego ziemski lud, a w zasadzie resztka z tego ludu, przyjmie go. 今ラスティフィーリー、<im> teraz, ili, steht über das Volk Israel geschrieben、イエスンナピサネナテルデンイスレスキン、ロー・ロー・ロロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロロー・ロー・ロー・ロー・ロ Ale teraz znowu otwórzmy list Piotra, ale pierwszy.、Kapitel、drugi rozdział.、10. Dziesiąty wiersz. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dziesiąty wiersz. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem bożym. Dla Was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Seht ihr, i e s e a u t a j że ci l u d z Żydów, i e p o c h o e n d i y den h ó r r n j e s u p angenommen a b e n für die gilt jetzt schon, dla tych, już teraz jest obowiązujące, dass sie Barmherzigkeit empfangen haben że oni otrzymają miłosierdzie, und dass sie sein Volk sind. Czyli zmiłowanie, jak u nas zaznaczane, i że oni będą jego ludem. I to jest właśnie sprawiedliwość Boża. To jest jego wierność. To jest, to jest cudowne. Sie h e s t b r u b e n m a n e n Oni otrzymali tą kosztowną Wiarę na podstawie Sprawiedliwości i Wierności Bożej. Ja chcę zaręczyć się z Tobą w Sprawiedliwości i w Wierności. I wie chcę do Ciebie powiedzieć, mój lud. Wunderbare g n a d Cudowna Łaska. Dann sagt er Ilię. Gnade u n o Friede sollen ihnen vermehrt sein. Następnie czytamy w 2. Piotra 1, 2. Pierwsz, Waska i pokój niech się wam rozmnożą. Wenn es vermehrt werden soll, dann schon etwas haben. Jeżeli wasz rozmnożać, to znaczy, że oni już coś z tego muszą posiadać. Aber sie noch mehr bekommen. Ale oni mają jeszcze więcej otrzymać. Hier ist nicht die Gnade gemeint, die wir empfangen bei der e r r e t t u n Tutaj nie jest mowa o ł a s c e którą ż e ś m y otrzymali w chwili nawlenia. To jest ł a s k a którą myśmy ż e otrzymali raz na zawsze. Ale tutaj jest mowa o ł a s c e jaką my otrzymujemy na każdy nasz、e, dzień żyw. A tej ł a s k i przecież nie możemy zadosyć, nigdy wystarczająco otrzymać. Mit g o t i e r g e m i n t Tu również nie jest mowa o pokoju, który my otrzymujemy z Bogiem. Der kann v e r e r t e Bo tego pokoju już nie można bardziej rozmnożyć. Dass das Gott nichts mehr gegen uns hat, das kann gesteigert werden. To już samo, że Bóg n i c nie ma na nas, tego już nie można bardziej spotęgować. Haben wir grundsätzlich, sagt uns Römer 5, Vers 1, so haben wir nun Frieden mit Gott. Bo my ten pokój już zasadniczo p o s i a m y Rzymian V r o z d z i a ł pierwszy wiersz mówi o tym wyraźnie. A teraz mamy pokój z Bogiem. Ale istnieje również pokój, jakim cieszymy się w naszym codziennym życiu. Bo pierwszy pokój to jest, który otrzymujemy, aby mieć pokój sumienia. Ale to jest pokój d Herzens. Ale również istnieje pokój serca. d e Jesus spricht auch von d e z Arten o n f r i Pan Jesus też mówi o tych dwóch rodzajach pokoju. Er sagt, Frieden lasse ich euch. On powiedział, Pokój zostawiam wam. To chodzi o ten pokój z Bogiem. To jest pokój naszych sumień. Ale następnie Pan dopowiada, że 私たちはフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とて riede、とてもフ r e d e ても e d e とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ i e d e とてもフ riede、とてもフ i e d e とてもフ r d e とてもフ r e d e とても r e e て e d e とてもフ r e d e とてもフ riede、とてもフ riede、とてもフ riede、とて r e d e とてもフ i e ても r e てもフ riede、とてもフ r e ても i e てもフ r i e e とてもフ r i e e てもフ riede、と A uczniowie, którzy byli świadczonymi、e, żeglarzami i rybakami, gewesen, przecież to było miejsce ich pracy, to j e z i o o Sie a g e n k ł m m e r t es dich nicht, d a s wir umkommen? Sie hatten keinen Frieden. Sie w a i e m i e l l e r Unruhe. Oni byli pełni niepokoju. A pan j e z u s der s c h l i On spał. A tym koście Czwarty On bezgłowie z tyłu łodzi. o miał pokój A t o w ś r ó d t r Wiresgoda. I ten pokój, Piotr mówi, niech się Wam rozmnoży. Ale teraz jest bardzo ważny dodatki tego. do tego, Przez, Przez albo w poznaniu Boga i pana naszego j e z u s a c h r y s t u s a A to po prostu bedeutet, że ten rodzaj łaski i ten rodzaj pokoju nie możesz otrzymać bez poznania Boga i pana Jesusa Christusa. Kannst also nicht e sagen, Gott, gib mir m a h ein bisschen mehr Gnade. Nie możesz powiedzieć, Boże, daj mi więcej łaski. Boże, daj mi więcej pokoju. t Gott, ja gerne. Wtedy Bóg odpowiada, tak, chętnie ci dam. Ale do tego celu prowadzi tylko jedna droga. t y musisz mi n e i mojego syna bardziej poznać. c Czy wiecie, dlaczego Pan Jezus tego rodzaju pokój posiadał? Ja. Warto, że to tak określę, czy pan Jezus to był jakiś taki szczęśliwy tylko traf w tej przyrodzie?、Nein. Nie. w e l er s e i n e a t k e Dlatego, że on znał swojego Ojca. I tylko w tej mierze, w jakiej my znamy Boga. I pana Jezusa znamy. In Tylko w tej mierze będziemy, posiada, będziemy、uh, posiadali ten pokój i łaskę. Sein, <coughs> a to oznacza, że to powinno być naszym dążeniem, aby więcej poznawać b o g a i Pana Jezusa. Jezus. Wtedy będziemy mieli rzeczywiście więcej łaski i pokoju. We wszystkich trudnych okolicznościach życia. Schön, tak w zasadzie to jest bardzo piękną rzeczą, że nie można tego rodzaju łaski i pokoju otrzymać bez powiększonego poznania Boga i Pana Jezusa. Fried, Frieden, Bo my byśmy czasami byli już zadowoleni tylko przez to otrzymanie łaski i pokoju. Ale was g o t n e jest, że w i h m e r k n Ale to, czego Bóg sobie życzy, to j e s to, t abyśmy jego więcej poznawali. I dopiero w tym poznaniu więcej otrzymywali ł a s k i i Pokoju. I teraz, czy on dalej mówi o tych r z e c z a c h które zostały nam podarowane? Ale ja zauważyłem, dalej, że może nie jesteśmy do tego. I ja już z a u w a ż a m że czas się posuwa do przodu i niewiele z d ą ż y m y więcej niż to opowiedzieć. Seine göttliche Kraft hat uns alles in betreff Lebens- und der Gottseligkeit geschenkt. Boska jego Moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Halten w erstmal fest, dass uns Gott alles. t r z y m a j i e się tego mocno, że Bóg nam wszystko podarował. Niczego nam nie brak. Bezüglich b e r e f f s des l e e n s u n e g o t e i n Co dotyczy życia i poważności. Tutaj jest mowa o naszym chrześcijańskim życiu. Petrus jest immer ganz praktycz. Piotr jest zawsze praktycznym człowiekiem. Er s p r i t nie abstrakt wie Johannes. On nigdy nie mówił w sposób abstrakcyjny, tak jak Jan. My dalej rozważając te w i e r s z e będziemy to ciągle na nowo jeszcze stwierdzali. On ma na myśli nasze życie jako chrześcijan. Bo to życie powinno być życie m w pobożności.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 「1つのことは私たちのことです。1つのことです。1つのことです。1つのことです。 Ukazał się aniołom, był zwiastowany między panami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Ten wiersz, który y, po raz pierwszy w swoim życiu tak troszeczkę głębiej zrozumiałem, uczynił mnie bardzo szczęśliwym.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 Ta, był W i i d z a n y w jaki sposób on tu żył na Ziemi? Erde, I t o cudowne życie pana Jezusa na tej Ziemi, genannt, Jest nazwane tajemnicą pobożności.、Äh, jest również taka reguła, że w słowie bożym w Nowym Testamencie, No、my od czasu do czasu w Nowym Testamencie czytamy to słowo tajemnica. Immer meint es Folgendes. I zawsze to słowo określa następujące rzeczy. Jest to rzecz, która nie była w Starym Testamencie. A więc była tajemnicą. Ale teraz w Nowym Testamencie. Kein Geheimnis mehr. Już nie jest tajemnicą. Teraz została objawiona. Tu też oglądamy pewną tajemnicę. Tajemnicę pobożności. Das Wort sagt, im Alten Testament, że to było zakryte w Starym Testamencie. Jeśli chcesz wiedzieć, co to jest pobożność, czy mogą bonność, dann musst du bei Abraham vergeben. To spoglądając na Abrahama, na próżno będziesz tego szukał. No, u Dawida też na próżno. U Daniela na próżno. Ja w ogóle nie, nie chcę też i tego powiedzieć, że tych trzech mężów przeze mnie wymienionych nie byli mężami bogobojnymi. Ale to, co rzeczywiście jest pobożnością, to było tak długo ukryte, że. Aż dopiero jeden to przeżył. On w życiu to pokazał, a to był Pan Jezus. Na nim była ta pobożność czy bogobojność widoczna. Co to oznacza, pobożność? Czy wiecie, dlaczego teraz to czyni moje serce takim szczęśliwym? Dlatego, że ta rzecz, nasze spojrzenia, kieruje na niego. Will you guess, was z k o c z i e l i b k a j e s A Jeżeli Ty chcesz wiedzieć, co to jest pobożność, to przyglądaj się Panu Jezusowi. A teraz chciałbym przytoczyć ten opis, który wspomniał ten Brat jako określenie tej Bogobojności. Gott i n im s e i I、to oznacza, Boga oglądać we wszystkim. r t a t e t e d e n brat tę Definicję napisał w formie krótkich zdań. A rozmyślanie na ten temat zostawił czytelnikowi. Ja chciałbym Wam teraz powiedzieć, co ja na ten temat pomyślałem, tego jednego zdania, Boga oglądać we wszystkim. A więc c h o d z i o r z e c z y które c i f b i e s zukommen, na które Ty nie ma s z wpływu. I w tym, co Ciebie spotyka, dzień po dniu w t w o i m życiu, zawsze widzieć Boga. Ich will b y i s p i e l aus dem Leben des Herrn Jesus z e Chciałbym euch teraz przykład z życia Pana Jezusa ゲン、um、e ュシュシュシュシュシュシュシュ r ュシュシュ s ュシュシュシュシュシュシュシュシュ On stwierdza, że wiele pracował. I prawie, że nie było owoców. On、ja, musiał ganić te miasta. Wie, wie, wie, I powiedział, biadać się Bethsaida.、So、I tak dalej. Says,、ja? A na koniec on mówi: ja, Tak, ojcze, also, bo tak się Tobie upodobało. We. Boga we wszystkim widzieć. również w i d z i e w tych rzeczy, które nam się nie podobają. b o g a d o w s s z y t k i c h r z e c z y w p r o w a d z i ć To jest druga myśl, którą wspomniał ten brat. I o ile ja do tego brata zrozumiałem, to chodzi o te wszystkie rzeczy, na które ja mogę mieć wpływ. Es gibt Dinge, die kommen auf mich zu. Rzeczy, die kann ich nicht beeinflussen.、Ja、wpływu, es gibt andere Dinge, wo ich tätig werde. Ale są i inne rzeczy, w których ja mogę być czynny. I ja nie powinnam i e niczego uczynić. Bez mojego Boga. Czy kiedykolwiek Pan Jezus cokolwiek uczynił? Bez、e, otrzymania od e, Ojca e, zadania czy zlecenia. Bo Pan Jezus powiedział, słowa, które ja do Was mówię, to nie są moje słowa. To były ojca,、e, słowa Ojca. Sich jeden morgen das ohr On pozwalał sobie otwierać każdego poranku swoje oczy.、Er、A czyny, które czynił, to były uczynki Ojca. e a t o t t in e s h i n i e t On Boga we wszystko wprowadzał. Gott in allem e h o z ą s t ę p n e zdanie to jest być posłusznym Bogu we wszystkim. My wiemy, że Pan Jezus to doskonale uczynił. o n był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci na krzyżu. v i e s t e n s g o t in allem v e r t r a u I cz Po czwarte, Bogu we wszystkim zaufać. Czy tak pan Jezus czynił? To musieli przyznać nawet jego nieprzyjaciele. Bo oni, widząc go wiszącego na krzyżu, zawołali do niego. On zaufał Bogu. Oni musieli mu to zaświadczyć. 「おんど、er, すこなれさおさおやむぼ」「え」「gescholten nicht widerschaun」「テン、トリニオツォーレチュウ、デモツォーレチュオノ」「テン、トリニオツォーレチュウ、デモツォーレチュウノ」「テン、トリニオツォーレチュウノ」「テン、トリニオツォーレチュウノ」「テン、トリニオツォーレチュウノ」「テン、トリニオツォーレチュウノ」「テン、トリニオツォーレチュウノ」「テン、トリニオツォーレチュウノ」「ディオツォーレチュウノ」「デ I ostatnie z określeń. W Bogu się cieszyć. Ale najpierw musiały być wymienione poprzednie wszystkie rzeczy. I dopiero wtedy, gdy one wszystkie będą urzeczywistnione, dopiero wtedy można się robić w Bogu. To pan Jezus też czynił. To było jego pokarm. Jeśli myślałem o z y m ż a Jesus jako przykład i ę p ó w teraz przedstawiałem jako przykład, jako wzorzec, tak, dlatego, że on właśnie jest objawieniem w pełni tego słowa Bogobojność czy pobojność. I teraz przejdźmy do nas samych. Gott nam wszystko podarował, z o to wiemy. abyśmy w ten sposób żyli. Ale, tak żeśmy to czytali. Ale znowu, to szczególne uzupełnienie czytamy. d u d i r i e d r u g i e j połowie drugiego wiersza. Przez poznanie.、No. k o n i e c trzeciego Wiersza. p r z e p o z n a n i e tego, który nas powołał przez własną c h w a ł ę A więc to jest dobrze, że tak dokładnie czytamy te Wiersze. Bo my stwierdzamy, że przed nami są. Cudowne rzeczy i to ukryte w szczegółach. ukryte to w i Ale musimy zwracać uwagę na łączność pomiędzy tymi rzeczami. Alle diese, die sind uns Wszystkie te rzeczy zostały nam podane.